Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Michał Nowak. Dwójka, jesteś na miejscu. Bye, maskryde. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Rozpoczynamy nocną strefę. Dzisiaj e, patrzymy na wschód głównie. E, mieliśmy gości z Ukrainy, z Litwy, Łotwy, Estonii. Co nam zostało? No wcześniej też z Rosji, no, powiedzmy to. Kiedy, kiedy to jeszcze nie budziło żadnego sprzeciwu. Dzisiaj szczególną uwagę kierujemy na Białoruś. E, nagrań przygotowanych, opracowanych, wymyślonych przez naszego dzisiejszego gościa. Już nieraz słuchaliśmy w środowe wieczory w dwójce. Dzisiaj postanowiliśmy oddać mu głos. Rozmowy improwizowane przed nami. No tak, w jakimś sensie to jest stały bywalec naszych programów. Wiktar Siamaszka, czyli... E Potroszę, nasz kolega po, po fachu, prowadzący od lat um, programy kulturalne, muzyczne. E, w Radio Racja? E, tak. E, poeta z tomikami na koncie, wydanymi. I, i muzyk, improwizator, eksperymentator. multiinstrumentalista m, Bardzo trudny do prostego zaszufladkowania. To wyjdzie, ta, ta przekora, ta skłonność do kwestionowania różnych zasad. Dzisiaj słuchaliśmy go w, przede wszystkim w takiej formacji w wehikule. Ten stały skład nie jest tam taki istotny, bywają stałe elementy. Fantastic Swimmers od wielu lat prowadzi. Wiktor Siemaszka również z polskimi muzykami. Olgier Dokalski Piotr Mełek. tak. Tak, to jest właśnie to środowisko. Sięgniemy dzisiaj również po nagrania Wiktora poza zespołem Fantastic Swimmers. To będzie no, bardzo ciekawy konglomerat. Czasami można by rzec, że jazzowy, niekiedy bliższy, swobodnej improwizacji, nie bez pewnych wpływów czasami tradycyjnych, folkowych oraz muzykę religijną, również prawosławną. Będzie tam można usłyszeć czasami też nagrania terenowe. No wspaniały, kolorowy, właściwie nieograniczony niczym świat wyobraźni Wiktara Siemaszki. No i to słowo, które bardzo płynnie e, miesza się z dźwiękiem w jego twórczości. No rozmowa będzie nie tylko o muzyce Wiktara, czeka nas między innymi. No trochę polityki oczywiście też będzie, ale będzie też taki, takie historyczne kompendium. Powiedziałbym, historia awangardy białoruskiej w pigułce. Tak, no, naszym zdaniem to jest bardzo ciekawy temat i warto jeszcze powiedzieć, że Wiktor Siamaszka od kilku lat mieszka w Polsce, w Białymstoku, więc będzie to również spojrzenie, no z, po trosze z, ze środka, ale jednak w tym momencie już z zewnątrz na, na kulturę, przynajmniej współczesną Białorusi. I na diasporę białoruską w Polsce również. Przejdźmy do muzyki na razie. desto weißlicher wird die Landschaft. Schnee, Salz, Schnee, Salz und der Nebel des Vergessens. Wenn du bei dir selbst bleibst, Nie tak często używamy tego słowa w kontekście muzyki improwizowanej, ale tutaj wydaje się ono na miejscu. Trochę psychodeli w prowadzeniu. No pewnie. Psychodeli jest pełna twórczość Wiktora Siemaszki. Album Plop Overture to jest zapowiedź w zasadzie albumu, który w pełnej wersji ma ukazać się za rok, w 2027 roku. To nagranie z Warszawy, z roku 2024. Wolcha, Hapajewa, tekst, deklamacja oprócz niej na fortepianie, ale też flety i głos Wiktar Siemaszka, a oprócz niego Maksim Jukin, Wiktoria Kućko, Weranika Los, Kamil Szuszkiewicz, Wital Apow, John Cornell, Marta Sosnala, Jacek Mazurkiewicz na kontrabasie i Kumkuma Hur. Hur Kumkuma, co tutaj było słychać pod koniec tego krótkiego utworu. Przechodzimy do rozmowy z Wiktarem Siemaszką. Prezentujemy twoją muzykę głównie zespołu Fantastic Swimmers już od kilku lat, więc jesteśmy z nią zaznajomieni dość dobrze, natomiast zawsze nam się wydawałeś taką postacią trochę tajemniczą, nie wiem, z czego to wynika. Oczywiście, kiedy się sięgnie do internetu, to można znaleźć twoje biogramy, to nie jest tak, że zupełnie nic nie wiadomo, ale odczuwamy pewną potrzebę uporządkowania, opowiedzenia pewnej historii o tobie. Jak znalazłeś się w tym momencie, w tym miejscu i jak tworzysz to, co tworzysz, czyli muzykę, ale również poezję. Pracujesz też słowem. Relacje między tymi dwoma e, rzeczami będą nas interesować. Od czego byśmy tu zaczęli? Od muzyki? Od tego, jak doszedłeś do grania i do grania tej muzyki, która nie jest muzyką mhm. typową? Ну, так, можем начать с того, что то есть в уголе штука и этимология этой штуки. И, в моим зданием, то все зачина от музыки и графики, так, историчной, от самых первых лет тиснения человечества на этой земле. И, если далее так анализировать, то, фактически, есть такой великий роздай штуки дзвенковой, i w takim razie i muzyka i e, poezja, literaturze w ogóle, to jest e, takimi kształtami e, dzwękowej sztuki. Po prostu muzyka są muzyka, a e, poezja na przykład to jest realizacja e, muzyki e, w tej sferze języka, tak? I sensów pewnych słów. Muzyka dokładnie więcej abstraktna i może opowiadać znacznie wielu i głębsze niż słowa. Rozumiem, że dla Ciebie poezja jest raczej czymś, czego się słucha, niż czymś, co się czyta z kartki, z tomiku, z druku. Tak, dla mnie bardzo ważne jest brzmienie poezji, to oczywiście, ale sensy też bardzo. Tut odbyły się gra sensów słów i no po prostu to bardzo różne podejście do różnego materiału. Na przykład muzykę ja mogę zimprowizować, kiedy trzeba być w pewnym miejscu, w pewien czas, usiąść do fortepianu i coś zagrać. A z poezji improwizować ja nie mogę. To bardzo też różne jest. Od początku też poproszę mnie poprawić, jeżeli coś nie tak mówię w języku polskim, bo dla mnie to jest pierwszy w ogóle wywiad w języku polskim, to jak pewne taki egzamin dla mnie. Bardzo wdzięczny za to. No nie, nie mówimy po białorusku niestety, ale doceniamy, że mówisz po polsku i, i myślę, że, myślę, że porozumiemy się. No dobrze, ale twoja osobista, prywatna historia. Urodziłeś się w 80 roku, tak? Tak, tak, tak. Dokładnie tak jak ja, dwa lata później niż Janusz. O, fajne, fajne. I w jednym z biogramów znalazłem, znaleźliśmy informację, że już w roku 92 mhm. debilitowałeś z jakimś wierszem w białoruskim radiu jako dwunastolatek, to jest możliwe? Tak, to było możliwe, to po prostu zdarzyło się taki przypadek, że moja babcia которая то между на... <связывая> в той, в дивизии костюшки в часы Второй mm -hmm. войны Святой, она просто написала лист до радио и с таким утверждением, с непокойем и же есть такой в Минске хлопок, который, у, у которого не было детинства и который очень... Bardzo mówię tylko o polityce i myślię tylko o polityce i proszę do jego przyjść i jego tam nagrać i coś im porozmawiać. Mm -hmm. I przyszła tak, korespondentka do mojego mieszkania i zapisaliście moje wiersze, a tam wiersze takie, no naprawdę były polityczne, ale ja możliwe to nie do końca sensował, tam na przykład takie były słowa, że ciebie się podoba kolor czerwony, tylko kolor czerwony, być sam innych kolorów nie ma w świecie. I dla no, tych czasów to tak wyglądało jak jakiś polityczny akt, nawet od takiego jeszcze dziecka, nastolatka faktycznie. Gdyby tego dwunastoletniego wiktora przenieść w czasie do dzisiejszych czasów, i y, posadzić przed mikrofonem czy on miałby tyle swobody żeby te same teksty wygłosić czy nie już by czy spotkałyby się nieprzyjemności teraz <laughs> za te same treści no to faktycznie okay. i mieszkam w Polsce z tego powodu że to represje w Białorusi okupacja i to nie ma, nie ma swobody słowa i wszystkich innych swobod też ale Но, mm, моим зданием, этот хлопок остался в мне. И все мои взрослые, то, как у джева, есть что то в сердце. И так вот нароста, нароста, нароста, что-то новое. Но і zostаю... и фактически те занятия, которые я робил, то тоже с детства. Я с детства играл им такие музыки, писал им такие версии. I to od początku było tak bardzo jakby awangardowe, mhm. jeżeli można tak powiedzieć. No tak, to skoro zaczęliśmy od poezji, to kontynuujmy. Niektóre twoje tomiki są dostępne online. Można mhm. je pobrać jako PDF. Na przykład, um, chyba ostatni z tych, które tam były. Autor ma zawsze rację. O tak. 2023 tak, tak. rok. Ja sobie go pobrałem, no i. Mniej więcej mogłem odczytać o co chodzi, zobaczyłem na pewno też, że gdzie gdzieniegdzie ta poezja jest trochę poezją graficzną. Czasami układ ma znaczenie. Ze dwa razy pojawił się język polski, nawet dosłownie. Jest tam co? taki utwór. Tak, tak, tak. A, jest, jest, jest. jest. Tak, kolacje tam też jeszcze były. E, tak, no poza tą warstwą znaczy znaczeniową tutaj mówię. Uh -huh. i, I też jest o, o, chyba ostatni taki utwór dłuższy, wieloczęściowy, Ad Morada. Nawiązuje do Adama Mickiewicza faktycznie, no, tak częściowo. A, ale on jest, on jest wydrukowany, napisany alfabetem łacińskim, a wszystko inne zasadniczo e, tak. widzę. Tak, tak, bo po prostu są taki kształt latynki białoruskiej, to oficyjno przyjęty Aha. przez Akademię Nauk. Jest jeszcze klasyczny wariant tego, i to tak, równoprawne, ale nie bardzo używane możliwe. No. A, a czemu akurat Alec. w tym wykorzystałeś ten alfabet łaciński dostosowany do języka białoruskiego? No to po prostu najpierw gra taka graficzna dla takiego rozwoju różnorodności możliwe tekstu. No i tam il, i, ilość tych części... Równa taka, która jest w sonetach krymskich Mickiewicza. No. Ja chciał takie, to nazywa się paschalka, czy jak to, no jakiś taki link taki zrobić przez lata. No dobrze, ale jeszcze mówiąc o poezji, skąd się wywodzisz? To znaczy, jaka jest twoja tradycja poetycka? Kim byli ci poeci dla ciebie najważniejsi, którzy ciebie ukształtowali? Ну, найперш відочніє то поети з Беларусі, зв'язані з Беларусью, то таким Максим Богданович наприклад, може не бардзу ты, знаны в Польце. але то очень значна фігура для еще початків современной литературы беларусской, который практиковал саме э, такі для його модерновой практики в поэзии. Wszystko tam i był, i co jeszcze możliwe było na początku tego przyszłego stulecia. No i też taka możliwa tradycja tych radzieckich awangardystów, oberyuty, tam Harms, coś, coś takiego było bardzo inspirujące dla mnie. No, to trzeba też wyznać. Możliwe to najgłówniejsze. No, a, a, a dalej już się po prostu sam i nawet krytyki, to zauważę, że jestem takim, no, człowiekiem w sobie, z takim zjawiskiem, jakby germetycznym. Wiktor Siemaszka, przypomnijmy, jest gościem rozmów improwizowanych i sięgamy do archiwów Wiktora Siemaszki, skoro mówiliśmy przynajmniej trochę o historii, jeszcze o niej będziemy mówić, to nie są najdawniejsze, najgłębsze archiwalia. Rok 2015 i spotkanie, no rozumiem, plenerowe. Plenerowe trzech muzyków. Frydrych samotny, saksofon, Dzianis kandra ciał, gitara i głos i Wiktor Siemaszka. No różne instrumenty. Przede wszystkim klarnet, flet, no i również głos. Nie wymieniam tutaj owadów ale wyraźnie są słyszalne na tym nagraniu. Tytuł całej, całej płyty, całego albumu to Menta Session, a formacja, czyli to trio, to trzeci hukawy plener. <mum> Rydrych Samotny, Giannis, kadra czału, Wiktar Siemaszka tutaj też na melodyce. Treci hukawy plener, płyta Menta Session, a z niej utwór otwierający Mieszany Les. Las mieszany, jak rozumiemy. Nie mówiliśmy jeszcze dzisiaj, jak można się z nami skontaktować, więc przypomnijmy facebook.com ukośnik improwizowane albo improwizowane radio.pl Wracamy do wywiadu. Wiktar Siemaszka w twoich biogramach, które znalazłem jest właśnie głównie akcent yy, czy ja wiem? No tak, jeśli chodzi o, o tę wczesną historię, to więcej wiemy właśnie o warstwie słownej. Wiemy o studiach dziennikarskich, yy, wiemy o debiucie poetyckim, natomiast nie wiemy za wiele o początkach muzycznych. Czy ty się kształciłeś muzycznie w jakiejś szkole? To jest jedno pytanie. Drugie, jaki był pierwszy instrument? Bo no, można Cię nazwać multiinstrumentalistą, bez kłopotu, bo tu są instrumenty dente, jest gitara, jest elektronika, jest fortepian. Od czego zaczynałeś? Zaczynałeś od fortepianu i to była pierwsza klasa szkoły, kiedy nastawniczka po prostu zaszła w nasz gabinet klasowy. I e, zadała takie pytanie, kto to nauczy się grać na fortepianie. I ja tak sobie подумam, no, ot, jeżeli moja słońca e, ręku do góry podziemy, to ja też. <laughs> I tak stale się, że my tak zeszli do tych e, e, ćwiczeń fortepianowych. Ale nie bardzo długo to trwało, możliwe 4 lata, potem jeszcze 2 lata goboj dodał się, różne były szkoły, ale niestety dla mnie no, to było takie wydarzenie nie bardzo przyjemne i z tego czasu nie bardzo lubię solfedżo, nie bardzo lubię w ogóle noty i no, przez to, jak to wszystko wykładało się, no z Stał po prostu takim samoukiem i no, takim nihilistym, możliwe nawet, muzycznym. Nihilistą? No tak, tak, tak. No, myślę, że tak, moim zdaniem. Co można myśli? No, który nie, nie przyjmuje jakichś tam re, regul, regulaminów, nie. zasad, który taki nonkonformista. No i dalej już kształcił całkowity sam, w to całkowity sam. i Tak, można nazwać mnie instrumentalistą, ale faktycznie normalnie nie mogę grać <grywa> na instrumentach, jeżeli w sensie takim akademickim. Tylko w stopień to, jak ja to rozumiem, to, co mnie potrzebne, to i robię. Każdy instrument dla mnie to po prostu wielki cud, jeszcze z dzieciństwa. Każdy akustyczny instrument, elektroniczny już nie, a właśnie jak zdobywać brzmienie z tego klarnetu, z fortepiana, czy tam z perkusji, to no, po prostu coś sakramentalne. To dla mnie wielki cud i to zostało się we mnie no, jeszcze z tych czasów, samych pierwszych. Aha. No dobrze, to, to nauka, czy poznawanie kolejnych instrumentów, a jak z graniem z innymi ludźmi, z występami, z zespołami, który, z którymi zaczynałeś grać i występować, a później nagrywać. Powoli jakieś tam przyjaciele też mogli dołączyć do mnie. Były czasy, kiedy po prostu nie było z kim grać i ja robił po prostu takie nagrania domowe, przez nakładania różnych, różnych instrumentów. Robił sam sobie takie ansamble. Też wielu pracowałem z lupingiem, żeby też jakby stworzyć takie ciekawą muzykę self-made. Ale dalej jakby to kolo muzykanskie bardzo stało wielkie. I nawet ili dni temu, czy dni temu ja podsumowałem, że Fantastic Swimmers zagrało za ten czas, za 20 lat około setki muzykantów i polskie, i, i, polski, i białoruskie, ale możliwe ja już trochę zabiegam w przód Nie, nie, ale y, skoro pojawiła się nazwa Fantastic Swimmers i, i liczba 20 kiedy dokładnie y, pod tym szyldem pierwszy raz się spotkaliście jaki to był skład? To było faktycznie 2006, chyba Pię trochę wcześniej. 2005, mhm. tak. To najpierw były takie nagrania na repetycyjnym naszym punkcie i szybko, niedługo do fest, taki był awangardowy w Mińsku. Zestaw był taki prosty, perkusja, fortepian i bas. Mój brat grał na basie. A ciekawe, że samo nazwisko też tak zjawiło się bardzo no, ciekawe. Miałem po prostu taki popyt w Niemczech i frau jedna dała mnie przysłuchać takie ciekawe płyty choru miejscowego. Tam coś byli takie śpiewy religijne do bożego urodzenia, urodzin tak, Chrystusa. И что-то там было так и заспевано, я не борзо виделом так в языку немецким, но там было такое с получения, что-то. И мне так подалось, что может это какой-то христианский сюрреализм, а раптом coś то араб там что-то спевал у каких там фантастических плевачек. Ну и помыслял собі себе же, чтобы дать назвиску за сполу, будет, бенди и tak Przez lata taki zespół powstał. Okay. A gdzie, w jakich miejscach występowaliście dla publiczności? Niestety niewielu było występów. E, głównym, najgłowniejsze to w Mińsku oczywiście, e, w Warszawie, mniej, ale też byli. I ostatni występ był w Poznaniu. Okay. Najgłówniejsza praca studyjna po prostu. Rozumiem. A jeżeli w Mińsku, to gdzie? Chodzi mi o taką, wiesz mapę, żebyśmy mogli wyobrazić sobie mińską czy, czy ogólnie białoruską scenę muzyki no, eksperymentalnej. Czy to były raczej ośrodki akademickie, czy instytucje kultury, czy kluby, prywatne miejsca? Jaki to miało charakter? E, jak to nieparadoksalne, ale najprościej to było coś zorganizować w miastach takich państwowych w muzeumach, czy w jakichś centrach sztuki też państwowych, bo to wszystko było tak bezopłatne. To jakieś festy, jakieś wystawy sztuki współczesnej, awangardowej, no coś takie. Mhm. Graliśmy w takich miejscach. Okej, okay, a oprócz Fantastic Swimmers i ogólnie twojej działalności muzycznej, jak jeszcze wygląda albo wyglądała ta scena muzyki, no właśnie, eksperymentalnej, free jazzowej, improwizowanej na Białorusi, jakbyś to opisał. No jak, wy, jak wygląda akurat bardzo ciężko powiedzieć, no bo wiem. już tak wtraciłem i kontakt i nie wszystko my możemy nawet obserwować to, co dzieje, bo to najgłębiejsze już takie podziemie tak, kulturalne, bo po 20 roku rozpoczęła się taka ekspansja antykulturalna ze strony Moskwy i wszystko, co było żywego, to zniszczone po prostu. Hmm. Ale pewno, jak i w Polsce, to jeżeli my tak możemy Огляндаць столетия 20-е, то были такие три, э, три этапы наиглавнейшие в истории такой музыки нетрадыцыйной, экспериментальной, или, как еще сказать, авангардовой, okay. так в первую в первую первую очередь, то, очевидно, лет 10 20 i państwo może wiedzieć wielkich kompozytorów, którzy mieli wielki wpływ na modernową muzykę, to Szostakowicz, Strawinski, i, to, i ten i drugi mieli pochodzenie z Białorusi. Ale mało kto wie. Ja rozumiem, że moje słowo traktowa można traktować jak taki syndrom postkolonialny, ale no, to bardzo ważne, bo Если о о истории музыкальной Беларуси, то найперш о поведать не стато о политике, о геополитике, о варунках, в которых то все повставало. I też byli kompozytory, awangardisty, samy pierwszy, tam, Rosławiec, Lurie, Steinberg, byli teoretyki współczesnej muzyki jeszcze w te czasy, czy tam Dreizin z Mogilewu, Soliartynski z Witebsku. A drugi taki wybuchowy period, taka pewna kulturalna rewolucja w pozytywnym sensie, to lata 60 i połowa lat pięćdziesiątych. To też była taka mocna, może być nieokreślona formalnie, ale grupa kompozytorów, która miała ciekawość do serialistów, do współczesnych tendencji, do nowej szkoły wieńskiej. Tam Janczenka, Kortes, Smolski. Glebał, no, różne inne. I też te kompozytory e, przyjeżdżali do Warszawy na warszawską jesień, żeby być też w trendach współczesnej <głosłany> muzyki. <mi> Jeszcze więcej stało takich autorów w trzeci ten odcinek, to już lata 80 i pierwsza polowa 90 lat. Tam już cała była wielka grupa, współczeństwo takich kompozytorów, jak e, Litwinowski, na Stoma, no, wielu, wielu tam może, no, dla, dla naszych terenów wielu, 10-20 może. I, I też w tym trzecim odcinku powstali już i... Takie zespoły awangardowe, już nie akademickie, ale mm -hmm. jak, na przykład, ten Kniaź myszkin, w którym gralam później. O, właśnie. Tak, Zartipo, taki wokalny band Kamerata. I ciekawe, że Zarcipo i Kamerata do tych czasów jeszcze praktykują granie. Już może nie takie awangardowe, ale... I dalej już możliwe był taki czwarty period takiej rewolucji... Już z połowy lat 90., e, i faktycznie do naszego czasu, woś, e, 26 rok, to musi być takim kluczowym wyznaczalnym, czy będzie to trwa dalej, czy to już koniec hmm. tej ostatniej, czwartej, e, awangardowej rewolucji. Ja po prostu, no, nie wiem, ciężko to analizować, kiedy sam e, w środku tego. Тут тоже были, ну, попросту десятки таких э, засполов и композиторов ружной генерации, i tak też taki paradoks w naszej historii, że faktycznie, co ja opowiadał tak bardzo krótko, konspektywne, to m, tradycja awangardowa była jakby w Białorusi. I Białoruś zostawała się, się w kontekście europejskim, nawet w czasy radzieckie, tak? Ale po prostu ta tradycja nie jest bardzo asensowana nie wybudowana w świadomości muzycznej, społecznej. Dal, Apow, Fagot, Eugene Budyk, perkusja, Jan Małkowski, saksofon altowy, Aleksiej Worsoba, akordeon, Wiktor Siemaszka, fortepian, flet, Martynę Liliana, kabulska, skrzypce, Piotr Mełek, klarnet i klarnet m, basowy. oraz Piotr Dąbrowski, perkusja, perkusjonalia, głos. Taki skład zebrał się w Warszawie. W listopadzie 2021 roku jako Fantastic Swimmers i zarejestrował płytę Organizmus, której fragmentu pierwszego utworu wysłuchaliśmy. A teraz przed nami trzecia część, ta społeczna część rozmowy z Wiktorem Siamaszką, który jest gościem rozmów improwizowanych dzisiaj. Wyjechałeś z Białorusi kiedy dokładnie? Ciężko dokładnie powiedzieć, bo czy mieszkam ja w Polsce, czy mieszkam ja w Białymstoku, to tak dokładnie nawet nie mogłem powiedzieć, bo takiej radykalnej de decyzji, co ja już wyjeżdżam i na stałe tutaj mieszkam, ja nie przyjmował. Mhm. I, I z takich, jakich terazniejszych terminów, najbardziej dla mnie pasuje możliwy ekspat, który przyjechał Часово папрацовоць, okay. <laughs> але, але не вем, ну, на який термин. А, а так по троху, Первые выступы с, с князем Мышкиным, с сполом Нагуаль Гуаль, были еще в тех летах э, зерувых, если так можно поведеть, на початку э, того столетия. A tak już bardzo często stał wyjeżdżać do Polski z tysońc, 2015 roku. I tak już na mam już drugą kartę pobytu czasowego, to z 2021, tak pewno tak. No na Białorusi już e, jamal 6 lat nie byłem, niestety. <gry> Kto tam został? rodzice, brat Aleś mieszka też o, do, dalej w misku. Dokładnie, brat, tylko brat został się z bliskich. Mhm. Tak, tak, tak, tak, tak. I czasem robimy też takie dystancyjne nagrania. Dla mnie też ważne, no, nie nie wtracić te relacje i kontakty i mm, na przykład w tym roku ten taka duża kompozycja, która brzmiała w rozmowach improwizowanych Heimat to też e, związane z takim sposobem dystancyjnego nagrania. Tam byli muzycy zapisane tutaj w Warszawie i muzycy z Mińsku i nawet nie tylko z Mińsku. Mhm. Ale powiedz, czy te więzi, które miałeś z muzykami w Mińsku, one jakoś są o, inaczej. Czy oprócz ciebie spora grupa również wyjechała do Polski z Mińska? I da się te, te grupy więzi odtworzyć tutaj jakoś? Postę, czy, czy to się rozproszyło po świecie? No w moim przypadku wszystko nie bardzo tak <śmiech> są tradycyjne, bo no, jakby jest zespół Fantastic Swimmers, ale nie ma takiego stałego zestawu i mnie nie niepotrzebny taki zestaw stały, bo jest, jest po prostu wielka baza taką instrumentalistów i na każde nagranie czy na, na występ, ja podbieram po prostu tych muzykantów, których chce i których ja chciałbym tam zobaczyć. Ale dokładnie wielu muzykantów, z którymi grałem w Białorusi, teraz mieszka w różnych miastach Polski, tak, w Poznaniu, czy tam w Gdańsku, w Krakowie. <głos> I to, to sytuacja straszna naprawdę, bo e, nie tak dawno było opublikowane w wyglądzie książki też i w elektronicznym wyglądzie takie fajne badanie e, Centrumu Meryszkowskiego. Tak, tak, tak, jest tak. takie mhm. centrum. I całkiem przyswacowane to te badanie było e, akurat нескористанному потенциалу творцев из Беларуси, которые замешкали в Польце по 20-м году. И там можно увидеть тоже по местах, кто где мешает сейчас. але лічба 200, около 200 творчих особ, то маляже, актеры, навацала трупа театральная купововцы muzykanci, reżysery wszystkie są tutaj kto został się w Białorusi w takim przypadku no. i pytanie wiesz, i pytanie co robią bo tak sobie myślę czy, czy, z czego wy żyjecie nie? jeżeli na przykład znany ci Olgierd Dokalski Polak mieszkający w Warszawie pracuje jako programista bo z muzyki improwizowanej no, nie da się utrzymać nie? wam jest jeszcze trudniej tak, tak, tak. No, to bardzo indywidualne podejście, ale też jakiś aktor e, stał kierowcem autokaru. E, jakiś wybitny poet e, stał e, producentem lodów. <laughs> Wybitna jedna z najlepszych poetek białoruskich Nasta Kudasowa, która mieszka w trójmiastie robię ten jak to, ponczyki donat ponczki, Pącz, mhm. tak, tak, tak no tak, to bardzo nieprosto, ale w Białorusi też było nieproste, wszystkie miały się jakieś dodatkowe pracy i twórczość była jak takie no nie chcę mówić hobby, ale wolny czas tak, Już coś dla serca coś takiego misyjnego tak no ale powiedz, bo mieszkasz w Białym Stoku teraz. W Polsce jest bardzo liczna mniejszość białoruska. Ta kultura, zwłaszcza tradycyjna, prawda, to jest uprawiana, ona jest widzialna. Czy, no nie wiem, no ten fakt, że jesteś blisko miejscu, znaczy w miejscu, gdzie to żyje, prawda, jakoś trochę uh -huh. tą tęsknotę za domem łagodzi, łagodzi no coś, coś takiego. No tak, oczywiście lagodzi, ale ta obecność białoruska w planie większości widzialna już mniej i mniej i to faktycznie można zobaczyć w tym seriale Podlasie na Netflix, tak? który e, też krytyku no, od mniejszości miał. Ta. A ty co sądzisz? Ale nie obejrzałem, nie, nie oglądałem tego. Oh, okay. <laughs> nie wiem. Ale to też no, to po prostu bardzo ciekawa sprawa, że jest Białorusiny z metropolii jakby, i są Białorusiny, które mieszkali na Podlasiu i wielu mamy ogólnego, wielu nie bardzo może być, bo tutaj jak został się możliwy taki kawałek jeszcze wielkiego Księstwa litewskiego w czymś, bo, na przykład, jeżeli ty Białorusin, to ty dokładnie będziesz ortodoksem, tak, prawosławnym, a jeżeli ty katolik, jak w moim przypadku, w przypadku mojej rodziny, to już jakby taki Bielorusin nie 100%. Mm -hmm. <laughs> no to, to śmieszne, oczywiście, ale ale bardzo ciekawe, ja no, mam kontakty i współpracujemy razem z Przedstawicielami mniejszości. I dla tych, kto jakby jest takim wizjonerem z tych przedstawicieli, dla nich bardzo ważne, żeby obecność białoruska była przedstawiona nie tylko przez folklor, przez dyskopolo czy coś podobnego. Sztuka współczesna też musi być dla po prostu odczucia pełnowartości tej narodowości tak, naszej. Muszę przyznać, że troszeczkę mnie zaskoczyło to, że powiedziałeś, że, że jesteś katolikiem. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć dokładnie nagrania, ale na pewno w którymś nagraniu Fantastic Swimmers, które prezentowaliśmy na antenie, były słyszalne echa liturgii Nie W jednym chyba. A, w no, to dla ciebie jest część tej kultury, po prostu, mimo, mimo że nie, nie jesteś bezpośrednio związany z Kościołem Prawosławnym. Jak to wygląda, twoja relacja do, do tej tradycji? E... To jest trochę twoja, trochę obca, prawda? Tak, tak, tak. No, to on naprawdę intuitywne i... Kultura białoruska po prostu moja ojczyzna jest na skrzyżowaniu różnych kultur. I dla nas ten ekumenizm, obecność jednoczesna na jednym placu, tam kościoła, cerkwi, cerkwi unijackiej, cerkwi starowerskiej, meczetu tatarskiego i synagogi żydowskiej, no, to, to naturalne po prostu. И возможно, возможно, во мне тоже зналязла такие бжмяне, я говорю, Но а это, ну, не рационально отбылось. Granatum z albumu Isny Fantastic Swimmers, tym razem znów w innym składzie. Julia Szawiel na organach. Na organach na tym albumie występuje również gra Wiktora Siemaszka, ale nie w tym utworze. On jest autorem kompozycji. Aranżę tych kompozycji na chór wykonał Konstancin Jaszkoł, a śpiewał chór wolnych Białorusinów. I właśnie od wątku tego utworu, którego wysłuchaliśmy, rozpoczyna się kolejna część rozmowy z Wiktorem Siamaszką. Mówiliśmy o tych wątkach liturgicznych, liturgii prawosławnej, które tak intuicyjnie się po prostu przez osmozę zbiera z powietrza w kulturze białoruskiej, a Twój ostatni album, Fantastic Zespołu, Fantastic Swimmers, Mamy tytuł wymówić istny po prostu? Czy to jest jakiś skrót? E, to nie skrót, to po prostu po białorusku. E, to po polsku będzie obecny, tak. Obecny. No i to jest bardzo ciekawe nagranie właśnie w kontekście też muzyki religijnej. E, chór wolnych Białorusów, dobrze przeczytałem? E, no tak, chór wolnych Białorusinów, tak, tak, tak. Białorusinów. No, można tak, tak. tak. Uh, Okej, okay. plus organy, no i utwory takie, jak winotka notka, chorałowe. Pięknie to brzmi. Skąd Ale na, na, naj, najgłowniejsza tam improwizacja też jest. Wszystko ostatnie, Oczywiście. tak, tak, poza hu rola, hu rolami to improwizacja na organach, tak, tak, tak. No, za wszystkie lata, który tak właśnie zajmuję się twórczością, po prostu już znalazłem pewne pryncypy swojej działalności, i to jakieś takie pryncypy pewnego naturalizmu możliwe. E, I przez to można przetłumaczyć i taką wielką iłość, e, nagrań, <laughs> bardzo tak wielka fonografia. E, ale no, po prostu chciałem takiej zbytkowości, tak, jeżeli jest takie słowo. Но у нас всегда есть уравноваженность с тем, чтобы это было без повторов, неповторальное. Всегда что-то новое, новое открытие в, в каждом награнии, в каждом релизе. И на, на органах еще никогда не играли мы, то было для мне большое такое мажение, i nawet nie wiedziałem, jak to możliwe zorganizować, kto puści nas tam do kościołu, <głos> żebyśmy tak eksperymentowali. Kiedy bardzo chcesz tego, to rzeczywistość na twojej stronie. <głos> I Radek Bednarek dzwini, kasz, on ma studio w Laskach pod Warszawą. Tam taki klasztor franciszkanek. И при этом, конечно сон такой особенный административный будинок и в этом будинку сон концертовая саля такая невелика, в которой стоят органы не бардзо такие складаны, але бардзо натуральне то, то ну на то было фантастика <laughs> ну я в первый раз сядлам за органы и цой загралам и с того зачина альбом А Юля Шавель, моя партнерка, она мела какую практику, очень давно. И когда шли до студии, она мовила, что докладно не будет играть на органах, потому ну, что це то невозможно. И... <laughs> Але, ну, поки шло то на грани, ну, что-то изменилось в ее ставению и w końcu, właśnie przedostatnia kompozycja Alleluja, no, ostatni akur tej kompozycji dla mnie no, po prostu, z moich oczu ciekli ślązy naprawdę, bo, bo to był naprawdę taki zdobyty jakiś ogień sakralny. Ktoś nam ostatnio powiedział, chyba Sławek Janicki z mózgu, że prawdziwa improwizacja to jest wtedy, kiedy muzyk dostaje do ręki instrument, na którym nigdy nie grał. No coś, coś takiego. Ale to jest to, co powiedziałeś o tym nowym, nowym brzmieniu, kontakcie z nowymi elementami i tak dalej, to jest takie założenie, Fantastic Swimmers, że chcesz jakiś nowy dźwiękowy świat stworzyć na każdym nagraniu? Faktycznie tak, faktycznie mhm. tak to każdy raz musi być otwarcie i nie w jakim razie nic powtóralnego. I nawet jeżeli mamy jakieś tam występy, to wszystko gramy tylko jeden raz. I na tych sesjach dzwonkowych też wszystko tylko jeden raz. Taka zasada dla mnie autorska, tak. Nie, nie kusi cię. Nie masz takich myśli, że może jednak coś by zapisać Coś, co szczególnie udało się w jednym składzie zrobić z tego utwór, kompozycję, motywy, grać tym? Nie, Znajmniej trochę. Zawsze możliwe pomyśleć coś innego, coś nowego. To... I ch chciałem być no, naprawdę naturalnym, po prostu jak sama natura. Zawsze coś nowego, co jeszcze nie było. Przynajmniej w, w moim jakby doświadczeniu nie było. A ta ilość... Y y albumów, o których wspomniałeś. E, no tak, jeżeli ktoś otwiera twoje strony, to to widzi. Dużo jest tych, e, tych publikacji. To od razu ale zamknie. Nie, nie... <laughs> nie no e, Okładki mają bardzo piękne, bardzo różne i bardzo zachę... dla kogoś takiego jak ja no, są one bardzo zachęcające do osiągnięcia po, po to, co jest w środku. E, ale nie wiem, czy zrozumiałem. Jakby, dl dlaczego bo powiedziałeś, że to z twojej takiej filozofii wynika, że ich jest tak dużo. Tak jest tak dużo i to też jest prodyktowane warunkami mojego istnienia, bo po prostu jestem no, w takim wakuumie, bo nie mam pełnowartości tego życia muzycznego i wszystko co dzieje, to dzieje tylko z mojej faktycznej inspiracji, z mojej organizacji, z moich pomysłów. I najprostsze, ale jednocześnie i najdroższe, no to oczywiście nagrania studyjne. Jeżeli mam